kochacie Jezusa? Czy kochacie Jezusa? On kocha was. So, więc ty, również powinniście go kochać. Przez krótką chwilę się dzielił z wami o mocy Bożego Słowa. Dlatego, że Boże Słowo ma w sobie moc. Boże Słowo ma w sobie moc, powiedziałem Księga Psalmów mówi, że to Słowo prowadzi nas Pokazuje nam, gdzie mamy podążać Księga Izajasza na napisane, że Boże Słowo nie wraca do Boga puste Lecz wykonuje to, że czym Bóg je posłał w Siedem Jeremiasza w 23 rozdziale czytamy, że Boże Słowo jest jak ogień, jak młot. który jest w stanie kruszyć skałę? Czy wierzycie, że Boże Słowo może łamać jarzmo związania? I się Hebrajczyków Biblia mówi, że Boże Słowo jest jak obosieczny miecz i jest w stanie ciąć. Często Potrzebujemy tego miecza. I Boże Słowo jest tym mieczem. Dla nas. Jest bardzo ważne, byśmy rozumieli moc, która stoi za Słowem. Boże Słowo ma moc. Pisane Boże Słowo ma również moc, jako wypowiedziane Jego Słowo. And I want to się you about some of the books that Dr. Samuel has written? Yeah, yeah, książek, because because of change your life. dobre, mogą to zmienić Twoje książek, mogą sam pomóc ci chodzić z życiem. Będą błogosławieństwem dla twojego a życia. I these books, one książek. jest historia mnie. On powiedział, że chcę i góry. My potrzebujemy samo. Postawę. There's no time to quit. Nie nie czasu, będzie. We got a job to do. Just remember. Came on to become. Obok i na terveo, free movie or vandropre. And the subtitle is called casting a long shadow of godly influence to change your world. You can have an impact where Ty you are. Dada dada dada dada. And I blessing to your life. He has a god's blueprint for a happy home. Reasoning plan, a blueprint Was 49 years and 8 months. Dorzecieśla do samorządowym. For 49 years Before sister ran through the gates of pana. Sister Summer sprang to nie e, jest e, jakimś e, amatorem. He's not an amateur. He knows what he's talking about. He hasn't been through five divorces on nie i pięciu zwodów. This book can help your marriage. ta książka pomoże ci w tym the word of God. po O to komentarz do singa, to już wiecie. Może znasz kogoś, kto na problem swoją już idzie do skopet, som du känner. Du borde To jest książka Ominąć. Ta książka zmieni twoje życie. Jeśli you don't know how to walk in the spirit, to nie wiesz, jak chodzić w duchu. You're not going so to Nie będziesz chodził w zwycięstwie. Bo God, He's the one that gives us victory. zawsze oh, okay. chce the dawać nam niezłomność. jest inna książka przez silnych porządliwości. The devil wants to keep you bound w God na Bóg, abyśmy byli wolni. Abyśmy mogli biec razem z Jego wizją. Abyśmy nie byli związani z tym światem. Ta książka również zmieni Twoje życie. Może w Kościele ludzie nie chcą rozmawiać o problemach, które mają. Ale Ty wiesz w swoim sercu, jakie masz problemy. Wiesz, w jaki dniach naszego życia nie przyjaciół wstrzymo w niewodzie. I dzisiaj jest dzień, dzień zwycięstwa. I I know that this książka może help you be free. I have a called Commanding Spirits, that Rule the hearts of men. I believe Dr. Summer will be speaking out of this today. to his heart in the There's last że coś bardzo bardzo szczególnego. I zbudowanego opartego tego Bożym Słowie. O, to, to również może zmienić what, twoje życie. What, co dzisiaj rządzi twoim sercem? Ja mam nadzieję, że God. God Pan, Pan, Pan to... stę... to... jest... I A co to... rządzi twoim życiem? A co rządzi A co rządzi twoim życiem? A co rządzi A co A co rządzi twoim A Alleluia. you. Well, you Hallelujah. You may be seated. Be seat. I'm a preacher. I'm a, a, a preacher. Mój syn Frank, Frank jest my son Frank kaznodzieją i jego syn Lester to również to jest to kaznodzieją. So we got three generations. Tak więc mamy trzy pokolenia. Us, oh, jeżeli zadziesz trójmi z nas, zadziesz całą trójką. Hallelujah! Hallelujah! Kiedy Bóg Aaron Aarona, powiedział, że możesz być Najwyższym na wieki, na Aarona byli synowie Aaron Kiedy Bóg nazywał plemię Leba, powiedział, że jesteś że kapłanem na wieki, na zawsze, pokolenie za pokolenie więc wiecie e, liderami w Kościele. Również A, tak jest dzisiaj. Bardzo często, jeżeli Bóg powołuje człowieka, powołuje całą rodzinę, jego dzieci, jego wnuki i jeżeli będą chodzić przed Panem, Bóg będzie błogosławił tę rodzinę. To zboże powołanie jest niesamowite. Ono nie zatrzymuje się na Twojej osobie. Nie. Będzie kontynuowane do momentu, że Jezus powróci. Halleluja! I asked the Lord, uh, what was the biggest problem in his church? Ja ja Pana, Jaki jest największy problem w kościele? And he said the biggest problem is told, My people are too to, że moi ludzie są zbyt szybko usatysfakcjonowani. Jeżeli otrzymają trochę błogosławieństwa, myślą, że mają wszystko. Nawet Mojżesz nie miał wszystkiego. Myślą, że miał wszystko, ale kiedy dotarł, czy spotkał się z tym płynącym krzakiem, okazało się, że nie ma wszystkiego. Jest więcej w Bogu, jest więcej namaszczenia, jest więcej chwały. I to jest zbudowane przez twoje relacje z Bogiem. Izaesz również myślał, że miał dużo uprokiem swoich czasów. z wielką mocą mówił prawdę Boże. Myślał, że ma wszystko. Ale pewnego dnia anioł pański włożył na jego usta płonący węgiel, co rozpaliło całe jego życie i odkrył, że nie miał wcale wszystkiego wcześniej. Jest więcej w 12 uczniów. Oni myśleli, że mają wszystko. Uzdrawiali chorych. Wypędzali demony. Przez te trzy lata byli w seminarium Jezusa. Myśleli, że mają wszystko. Do momentu, kiedy Jezus powiedział. Idźcie do Jerozolimy I, i czekajcie tam w pokoju na górze, czekajcie tam przede mną i wtedy otrzymacie moc z wysokości. Oni nie mieli wszystkiego, tam w tym w pokoju na górze otrzymali więcej niż kiedykolwiek mieli wcześniej. No doubt, uh, a young man named Luther, Nie dziwnego, że ten młody o człowiek, Martin Luther, a German young man, a German young man, Niemiec, żył Rzym, w Rzymie bardzo w wysoko Rzymie, postawiony, arystok jeżeli chodzi o hierarchię, należał do bardzo... Hmm. Och hmm. na... po powożonych I mean, że den övre klassen chciał. i mógł kunde wszystko In the aristocracy of the Roman Catholic Church. Wysokiego w arystokracji Kościoła katolickiego ludzi wysokiego rodu w Kościele Rzymskokatolickim cieszyli się ten ich pewnego dnia zaczął czuć się, się trudny w swoim wnętrzu. Przypomniał sobie te wszystkie złe myśli, które miał. Te złe to rzeczy, które uczynił. It I podjął decyzję, z czasem się tego pozbyć. So so Więc him, udał się do jednego Rome kościoła. W Rzymie jest ponad 300 różnych kościołów. On chodził do Innego kościoła innego, każdego dnia. I w dalszym ciągu czuł się tak samo. Ja byłem w tym kościele w Rzymie. Centrum tego kościoła jest taka betonowa podstawa I wokół niej są schody to szczególne schody wierzy się i mówi się, że to są Schody zrobione z tego drewna na którym stał Pilat kiedy ogłosił wyrok nad Jezusem. The 300 years later they found the wood. Lat później i powiedzieli, że znaleźli to drzewo, tego Jeżeli byłbyś w centrum tej katedry. którzy mówią, że to szczególne miejsce w środku i jeżeli chodzisz na kolana so wokół mi, otrzymasz przebaczenie one grzechu. One day, I Martin, I Martin Luther był tam pewnego dnia z poczuciem grzechu w swoim do tej pory powodziło mu się jako zakonnikowi. He, he oh, han, e, den, den his knees on uklęknął na dan oh, tę i, his i his zaczął iść do przodu. Boże, drugą, mi moje grzechy. Jestem Yo, strasznym moje grzechy. drugą, mi moje grzechy. Oh, oh, so on grzechy. Oh, Jego kolana, oh, kolana zaczęły w drugą, w może na następny stopień. Stąd tak, że jego klany były bardziej well, podrapane. Krwawiły bardziej. Mówił że przebacz mi moje grzechy. Już na następny stopień. I tam, kiedy klęczał w tym miejscu, usłyszał głos usłyszalny głos Marcinie! Sprawiedliwy będzie żył przy zmianie nie Nie <stans> nie dzieje się <stans> przez chodzenie na kolana wokół dużych <stans> miejsc. To może sprawić tylko to, że miał poranione kolana. Nie. powiedział, słuchaj mnie. Sprawiedliwy będzie żył z wiary. Staircase schodów. walked up that cathedral door do... saying the just shall live by Mając w sercu to słowo, że sprawiedliwy zwiar będzie. On zobaczył to w Biblii. O, nie wiedziałem, że to jest tu napisane. Sprawiedliwy będzie żył z wiary. coś stało się. Reformę, re, reformacja narodziła się w ten sposób. Cała zachodnia Europa powstała z ponad tych ciemności. Były, Chiny nie miały takiego okresu. Indie nigdy nie przeszły przez taki ciemny okres. Ale Kościół rzymskokatolicki doprowadził całe chrześcijaństwo do tysiącletniej niewoli w ciemności. Ludzie nie mieli prawa czynić wielu rzeczy. Ludzie nie mogli budować tego, co chcieli. Każdy musiał by być poddany Dugard temu narzuconemu porządkowi. To był czas ubóstwa i nędzy. O, I nagle, o, I nagle. O, z Martinem Lutherem, o, zwingli, zwingli, a, zwingli, a, z Kalwinem, wstać ci potężni mężowie Boży. Oni powstali mu i stali, no. powiedzieli: Sprawiedliwy będzie żył z, z wiary. I i nastąpił wybór. Narodziła się reformacja. Najwięksi artyści, co kiedykolwiek żyli, narodzili się właśnie w tym czasie. Wspaniałe te dzieła, za które ludzie dzisiaj płacą miliony dolarów. To jest ten okres, w którym rodziły się te rzeczy. Kiedy nastąpiło to duchowe przebudzenie. Wielkie katedry Europy. Stoją jako postumenty, postumenty tych mądrości ludzi, którzy budowali. I kiedy patrzysz na nie, widzisz, że one stoją od 400 lat i w dalszym ciągu są piękne. Kiedy Martin powstał na tych schodach, on dowiedział się, że nie miał wszystkiego do tej pory. On był na szczycie hierarchii kościoła. On był blisko papieża i Bóg oh, pokazał, <muchem> to, że rząd wcale nie ma wszystkiego. Podobna John prawda dotyczy John Osleya. On należy do niekońskiego kościoła. Ten kościół narodził się w cudowództwie. Król miał do tej pory sześć żon, król angielski. Niektóre spalił na stosie. Niektóre umieścił Tower w więzieniu. A to był zły człowiek I ogłosił Że chce nową żonę I jeżeli ktoś należał do kościoła katolickiego To do kościoła katolickiego no, nie mógł tego dokonać, musiał mieć zgodę papieża. Papież powiedział, nie, już miałeś dość kobiet. Ja tego nie zrobię. Adam. Więc e, ten klub powiedział, więc ja zbuduję swój kościół, gdzie będę miał takie kobiety, jakie będę chciał. Tak więc kościół amerykański narodził się, wypełniony cudzołóstwem. i John Wesley należał do tego kościoła. Jego ojciec należał do tego kościoła. Oni usługiwali w tym kościele. Lecz pewnego dnia, kiedy Wesley modlił się, płeć o Johnie. Ty nie masz wszystkiego. Czyż so, uwagę, czyste serce, będzie szukać Boga. Szuka Boga to święte wnętrze, bo do Niego. I on zaczął głoszyć uświęcenie. Narodził się nowe życie. Świat był zmieniany. Zostawił za sobą martwą religię. Odkrył nową. Odkrył... <muchany> że nie ma wszystkiego, Zobaczmy, że nie miał wszystkiego. Że po prostu nie miał wszystkiego. Również General Booth nie miał wszystkiego. To był metodysta. On był na czele wszystkich metodystów. I miał wiele takich sytuacji w swoim życiu. Jednak pewnego dnia... Odkrył, że ci ludzie na ulicy potrzebują go, że ci którzy są odrzuceni przez świat potrzebują go, ci którzy są przeklęci potrzebują go. Więc poszedł do tych maluczkich, znienawidzonych, aby gości Jezusa. I powstało coś w kościele. Dało narodziny armii Zbawienia. On zrozumiał, że nie miał wszystkiego. Pewnego dnia Bóg pojedzie do niego. Dążyć do tych, którzy są odrzuceni. Idź do tych brudnych. I on pomógł zmienić świat. Och, zamieniacz się Lecz, man, <laughs> you? to co z day. wami tutaj? Ale let's some honesty here. uczciwi. Jak wielu z Was należało do tych starszych kościołów, to kiedy przyszło Bog to przebudzenie, którego jesteśmy częścią, yeah. zrozumieliście, no, że nie macie wszystkiego. To to jak z Was należało do starszych kościołów, on, swoje ręce. Bądźcie uczciwi. You didn't have it all. Nie mieliście wszystkiego. Ale teraz rozmawiajmy z Was. Ale teraz rozmawiajmy z wami. Wiemy, dzisiaj. I yeah, możemy się cieszyć, że macie wszystko. O, Nie macie wszystkiego. Nie macie wszystkiego. Dystanatrzymaj do się, dysakta denier, dysakta denier, dysakta denier, dysakta denier, dysakta I dysakta denier, dysakta denier, dysakta denier, dysakta i odkryliśmy. Ale że jest coś więcej. I to jest powód, dla jesteśmy dzisiaj tutaj. Jesteś tutaj. Dlatego, że nie miałeś wszystkiego. Ale teraz myślimy, że mamy już wszystko. Ależ prawda jest inna: nie mamy wszystkiego. Żyję dosyć długo. I widziałem, jak de denominacje powstawały i upadały. I odkryłem jedną rzecz. A jest, jest tak trudno iść naprzód, nie? jeżeli już do czegoś należysz. A trudno się z tego wydostać. Jest, jest tak ciężkie. Ciężko przejść przez rzekę Do nowego błogosławieństwa Do nowej mocy Do nowego namaszczenia Jest to trudne. Jakieś dwa lata temu stało się coś w moim życiu Czytałem księgę Mojżeszową rozdział 34, werset 9 jest mowa o Jozłem. Mojżesz położył na niego ręce. I otrzymał I on przyjął, jego ducha mądrości. Ja, nie widziałem tego wcześniej. Jozue. Młody chłopiec. Miał tylko 80 lat. Jego pastor miał 120 lat. Troszkę starszy. I on włożył na niego ręce na Josuego. Starszy człowiek włożył ręce na młodszego człowieka i poprzez nałożenie rąk Duch Mądrości wstąpił na Józuego. Czy, czy, Czytajcie się ten werset? Może przeczytaj go jeszcze raz. Czytamy, że ludzie byli posłuszni Józłemu. Był tak mądry. Nikt nie, nie był przeciwko niemu. On prowadził tych ludzi przez rzekę. Prowadził ich przez pustynię. Powiedział: Naftali, to jest Twoja ziemia. Lewici, to jest Wasza ziemia. Juda, Juda, Judah, Judah, to jest Twoja ziemia. Benjamie, to jest Wasza ziemia. On rozdzielił ziemię. I każdy powiedział, czy on nie jest mądry? Ale jest jedynym człowiekiem w Biblii, so, wszyscy ludzie do momentu Jego śmierci Byli Mu posłuszni Żydzi nie byli posłuszni Mojżeszowi Byli posłuszni Jezemu Duch Mądrości Myślałem, o, o to jest ciekawe Co to jest duch mądrości? Duch to jest pewna, pewna, pewien ktoś, to nie jest coś To jest żywa rzecz, istota To jest to, kim jest duch Duch Boży Duch Boży spoczywał na tym młodym człowieku I był w stanie prowadzić trzy miliony ludzi. Oni akceptowali go jako dowódcę i nikt nie kwestionował jego autorytetu. Duch mądrości Potrzebujemy I dzisiaj takiego ducha do. Abyśmy mogli podejmować właściwe decyzje w Kościele I Duch mądrości Wyspoczywał na nas Abyśmy wiedzieli w jaki sposób podejmować właściwe decyzje Później zacząłem patrzeć w Boże Słowo wiedziałem, nie wiedziałem, że takie jest w Biblii Nigdy nie słyszałem to. kazania na ten temat nie, duchu Pana, duchu Jechowy. Co to jest ten duch Jechowy? Biblia, Biblia mówi, że Jehova jest z miłością. So is, więc kiedy so odkrywasz, chodź. czym jest miłość? So odkrywasz Jehowa. Jachwę. So so ty ty Jehovah. Kiedy szukasz miłości? będziesz be pełen befall so really so so so To jest więc jak widzicie. Jehovah, Im no bliżej jesteś Jachwę, tym so go jesteś miłości. I im dłużej żyjesz z nim. The more difficult trudniej jest to wytrzymać. wytrzymać. No, nie idź do domu i, I, I, i... i... I nie się żoną. Może nie chodź do domu. Może nie do Może nie powiedziała ci. domu. Może nie że Może nie chodź a spirit. duch ja widziałem ludzi, którzy wyglądali jak duchy duchy nieżywe jako żywe cmentarze duch życia który żyje żyje halleluja spirit of life under and under na nas. so can <laughs> then i was looking in the bible to, to a new spirit in nowy the Duch, that come you, który, który może wystąpić na Ciebie, so so, to jest coś, czego nie miałeś wcześniej, i to dzieje się w momencie Nowego, nowego the Narodzenia. The out, Stary Duch odchodzi prędzej, przychodzi nowy Duch. Wtedy zobaczyłem także Ducha Synostwa, o jak ja lubię gościć na ten Duch, który Look and act! To sprawia, że wyglądasz i działasz jako syn Boży. Ty nie należysz do rodziny niewolniczej. Nie. Należysz do Bożej Rodziny. I to, co jest na tobie, to jest tobą. To ducha synostwa. Nawet mój ty wnuk mówi jak ja i wygląda jak ja. Are you here? Yes, the he spirit of Summerall anywhere yeah, else? Que, I don't know. I'm I'm do Because he's part of my blood. Because he's part of my That's That's that that that And he says that God can give you. Of his blood. Bóg, bóg mówi, że On chce dać nam swoją krew. swego bóg ducha synostwa. Czytamy także w Biblii o duchu miłosierdzia. Duchu miłosierdzia. Ten świat jest bez miłosierdzia. Ludzie są mordowani na całym świecie. Wszędzie toczy się wojna. Lecz Bóg może wejść w nas ducha miłosierdzia. So więc kiedy spotykamy osoby w wielkich trudnościach, Boża łaska wylewa się przez nas i możemy błogosławić tych ludzi. Jest także duch łaski, jest duch także chwały, lubię tego ducha chwały, ducha chwały. I think it was last night too. Ja, ja również wczoraj tańczyłem God całą Boże chwała. Bo Boże chwała. To jest ponad wszystkim. Nie można do niej niczego porównać. I Bóg może umieścić w nas chwałę, chwałę która przewyższa wszelkie zrozumienie. Nasze życie stają się jaśniejsze. Czy słowa stają się mocniejsze? A to jak że mamy nad sobą ducha chwały. Hallelujah. Wtedy czytamy także o duchu mądrości. O tym też można by głosić. Ja Duch mądrości. Popłaniamy tak wiele głupich pomyłek, kiedy mamy ducha Bożego w nas, możemy podejmować właściwe decyzje, Boże decyzje. Na listen. Posłuchajcie mnie. Ja głoszę od 35 lat. I nie, nie słyszałem kazania na ten temat. O ja również nie głosowim kazania na ten temat. I jest to nowe Nie miałem tego wcześniej. Jest więcej przed nami. Powinniśmy dlatego chodzić w prawdzie. O i wzrastać w prawdzie. Jest takiego, co duch wiary. Jest miejsce w naszym życiu, gdzie wiara jest duchem. Smysły Bóg miał to. On jedynie mówił przez wiarę. Razem z nim byłem przez dwa lata. I nigdy nie słyszałem, aby mówił coś w negatywny sposób. sposób. Był bardzo pozytywny. Nigdy nie słyszałem, aby mówił przeciwko komukolwiek. He walked in the spirit of God and the spirit of God. O I w tron, on wchodził z niego. On wchodził z niego. On wchodził z niego. On wchodził to. On wchodził z niego. On On to. On On więc ja na ja, negatywne. to życia the tam? ones znasz To jest lepsze. To e, jest lepsze. To jest lepsze. To jest lepsze. To jest lepsze. To jest To jest jest jest kiedy moja żona przyjdzie z Kościoła? Ona nie mówiła, ty się rękę tej uślicznej kobiecie. I wouldn't want Czyli nie nazwam Cię tego głupotą, e, ale to jest niewłaściwe. A, a, a, some under My Razem z mężem różnym przez 45 lat no, one time i ani razu mi powiedziała, że nie nie powiedziała, aby mnie podał so, komukolwiek ręki, jakiekolwiek kobiecie. Ani razu. Ja nie sprawdzałem, czy ona podaje ręce, czy wita się z innymi mężczyznami. Mieliśmy wiarę w siebie. Ufaliśmy sobie. Nie musieliśmy się martwić o takie głupoty. Mieliśmy to za sobą. Razem należyliśmy zupełnie dla Jezusa, Jezusa, Jezusa, I należyliśmy do ludzi, którzy, do którzy potrzebowali pomocy. Powinno być tak w Twoim życiu. Tyłu, Wtedy tak, że Biblia mówi, kłamstwo. I've known people who Yo, would tell znam ludzi, którzy kłamią, nawet kiedy nie muszą. Ale oni jeszcze nie kłamią. To jest duch kłamstwa. I wtedy mówi, że jest duch strachu. My znamy tego diabła. Miliony ludzi żyje w tym strachu. To jest negatywny duch. Wszystkie negatywne duchy mogą być wypędzone przez pozytywne. Duch wiary. W duchu możesz powiedzieć, wyjdź! I tak się musi stać. Będziesz wolny. Tak więc pozytywne duchy mają autorytet, aby zgromić negatywne duchy. Czyli nie możemy wymienić wszystkich. Ale chcę powiedzieć o jednym, przez chwilę o jednym. Jest to, i w naszym rozdziale Księgi Izajasza, w wersecie drugim, i właściwie od pierwszego wersetu czytamy, co Jezus miał. W wersetcie drugim są opisane duchy, te siedem duchów przy tronie Bożym. Jezus miał je wszystkie. I ten duch, piąty, to jest duch mocny. To jest ten duch, którego potrzebujemy. Musimy zrozumieć tą siłę. Chciałbym budować kościół w South Bend na 3,5 tysiąca miejsc. Audytorium jest takie okrągłe, a kazanica jest po środku. Kiedy architekt skończył projekt, w gazecie pojawiła się wiadomość, że ci ludzie, którzy są protestować przeciwko temu kościołowi, mają przyjść do biura w mieście. Do, uh, -til Do ludzi, którzy ponad, tym w tym miastem. Także pomyślałem, lepiej tam pójdę. Poszedłem tam i zobaczyłem tam 72, 72... 72 oso osoby, które nawet nie mieszkały w okolicy. Większości <grym> z nich nigdy <grym> nie widziałem. Nie wiem skąd oni się tam wzięli. And they all made a petition. I wszyscy oh, e, zrobili petycję. I sędzia to powiedział. Dlaczego ty nie chcesz tego kościoła? I kobieta ona odparła tam jest tak dużo drzew I tam są też zające? I so on way. wystraszy zające. Woda. Why didn't you buy, you and your rabbits? Dlaczego więc nie kupisz sobie tych zających? Zający? Sędzia zapytał, e, dlaczego ty nie chcesz tego kościoła? Tam jest tak jest dużo drzew. Będzie trzeba wyciągnąć 200 drzew. 300. Wspaniały 300. drzew. I tam są małe wiewiórki Te małe wiewiórki będą musiały iść stamtąd I taka jest na Wiewiórki będą musiały iść sobie stamtąd I ja pobędziemy. Ja, pobędziemy. ja sama nie kupiła jeszcze. Tych wiewiórek I z tym wszystkim ramy mnie Także to trwało parę godzin. Sędzia powiedział, muszę wyjść na chwilę. Więc ja poszedłem za nim. A on powiedział, pastorze, proszę usiąść. Ja sobie nie chcę siadać? Right leg over the top of his desk. Ja swoją i prawą i nogę na w jego w biurku i pochyliłem się w stronę, w stronę jego nosa powiedziałem masz tam 72 idiotów oni nie budują miast i nie wynajmują ludzi my budujemy miasto mamy 300 ludzi zatrudnionych i większość ludzi tych, którzy tu przyszła żyją dlatego, że my tu jesteśmy my pracujemy na to i teraz posłuchaj mnie, proszę pana. Jeżeli chcesz posłuchać narzekań, to zrobimy coś. Ja mam ponad tysiąc dorosłych ludzi i dam każdym z nich plakat i przemaszrujemy tutaj przed drzwiami tego budynku, tego biura i objawimy światu, jacy wy tutaj jesteście. Się, że może raczej nie powinniście siedzieć w biurze, dlatego że nie macie odpowiednich kwalifikacji do tego. Pan powiedział, pastorze, czego chcesz ode mnie? Powiedziałem, pan podpisze ten papier. W porządku, proszę pana. Jest coś takiego jak duch mocy. Często możemy spotkać go w kościele. Spotykamy go w Rosji. W Abakanie jest jeden młody człowiek. Przyszedł tam jakiś lider komunistyczny i powiedział mu, że pali mu wszystkie kości. A się uśmiechnął i powiedział, czy chcesz zacząć od teraz? A więc on się cofnął. Ten sam komunista zbalił tam pierwszy kościół, za który ja zupełnie zapłaciłem całkowicie. I zanim wszystko dogasło, ten młody człowiek zaczął gromadzić pieniądze na nowy kościół. I w dwie godziny ludzie dawali swoje konie, swoje krowy, swoje pianina, swoje pieniądze i wystarczyło, aby zbudować dwa razy taki kościół. Haleluja! Bóg może umieścić w Tobie Ducha Mocy. Także grzesznicy dana. będą się bać siebie I've had lots of to say. Ja, wielu grzeszników mówi Ja nie chcę spotykać wody tego wody człowieka dana. Samrala Boję się dana. go They said, he won't hurt you. Ale Przecież on ci nie zrobi krzywdy, nie mogę. Ale nie mogę ja, go znieść Wydawałoby się, że on przegląda mnie na wylot ja byłem w South w podio Afryce. że w w w Siedliszku, w Hardeau miał ja taki, jest taki, stór, taką mansardę wielką, pełną bożków, w, w tym w świecie, w świecie, demonów, na najobrzydliwsze rzeczy, jakiego tylko można zobaczyć. Więc so podjąłem decyzję. Pójdę z nim porozmawiać. Poszedłem więc i powiedziałem, jest, że jestem pastor Samrał, ja wiem, kim jesteś, jesteś głównym czarownikiem tej w okolicy. Zadałem pytanie, jak to się stało, że jesteś tutaj szefem tych czarowników? I powiedział, że w to. jest 1400 czarowników i każdy z nich przychodzi do mnie po pomoc I po inspirację. Więc wygląda na to, że jestem największy. To, że wszyscy przychodzą do mnie. Więc powiedziałem, chcę z Tobą porozmawiać. Usiedliśmy na podwórku. Z tymi wszystkimi Bożkami. Z tymi Bożkami wokół. Strasznie wyglądały. I zacząłem mówić o Jezusie. O tym, jak Jezus umarł za niego. I że on pójdzie do piekła. I będzie żył z tymi demonami, które reprezentowały te, te, te posążki. Wiosłuchał bardzo uważnie. I i tak Mówiłem jest... do niego, słuchałem. Byliśmy blisko w, siebie. Zb zapytałem, I ja want to pray for you. I want to cast these devils out być I want you to be a free wolnym człowiekiem. I powiedział, możesz zrobić cokolwiek zechcesz. O, no, dlaczego tak powiedziałeś? Zapytałem. Przecież jesteś u siebie, ty to zbudowałeś, a ja mówisz, że mogę robić co chcę. I on powiedział, za twoją głową jest kula ognia. Jaśniejsza niż słońce ja się ciebie boję Nigdy nie widziałem człowieka Za którym by była kula ognia Musisz być jednym z synów Bożych ja, No tak, jestem Synem Bożym Hallelujah. Więc modliłem się o Niego? I, I powiedział, czuję się lepiej. lepiej. Ja powiedziałem nawet lepiej wyglądasz. No. No. Co? Dał Ci. Taki autorytet. Zadałem pytanie, czy kiedykolwiek ktoś się modlił o Ciebie? Nie. Jestem tutaj szefem, czarowników. No. Nikt nigdy się o mnie nie modlił. Ale Ty... Powód, na którego pozwoliłem Ci się boję się Ciebie, masz kulę ognia za swoją głową, bracia i siostry, Bóg nie uczynił abyście niewolnikami. Ja nienawidzę nikotyny, dlatego że ona czyni z ludzi niewolników. Nienawidzę alkoholu, dlatego że ona czyni z ludzi niewolników. Ja nienawidzę cudzołówstwa, dlatego że ona czyni się niewolnikiem. Ale Jezus uwalnia i może umieścić w Tobie jednego z tych cudownych duchów, lub wszystkie. Nie musisz się ograniczać do jednego. A I mógł nie iść w swoim życiu tą godność niebiańską, moc Najwyższego Boga. Będziesz chodził jak książę, będziesz mówił jak książę, gdyż masz autorytet Bożego Ducha, Ducha Mocy. Czy wiecie, dlaczego większość w nadziei upada, dlaczego oni upadają? Mają za długie języki. Ja nie mogę tego zrobić. Nie mam pieniędzy na to. Kto Ci powiedział, byś to robił? Jeżeli Bóg Jest Bóg to czyni, nie Ty jeżeli Bóg nie buduje miasta budowniczy, buduje na próżno to jest to, czego potrzebujemy w naszych kościołów w kościołach, jeżeli Bóg nie buduje na próżno my się staramy jednak Bóg chce umieścić w nas ducha siły ducha autorytetu ducha mocy Kiedyś mógł rozpoznać, że jesteś czymś więcej, niż się wydaje. Niemniej wtedy mówił tak, jak mówisz do tej pory. I kiedy będziesz mówił z autorytetem, diabeł musi skłonić swoją głowę, gdyż on nie stanie oprzeć się Mam nadzieję, że to będzie częścią każdego z Was nie byłbyś chory jeżeli sprzeciłbyś się diablu dlatego, że tylko kiedy poznamy diabłu, dajemy mu autorytet umożliwiałem mu atakowania skusiłem przez 65 lat i rzadko chorowałem czasami może jakiś jeden dzień w przeciągu 65 lat. Byłem w ponad 100 narodach świata. Jadłem takie jedzenie, że, że chciałem zapomnieć o tym w ogóle. Nie byłem chory. Możesz Dokądkolwiek w tym świecie możesz nieść w sobie ducha mocy. My tutaj nie mówimy o ludzkiej sile. Nie mówimy również o sile demonicznej. Dlatego, tak, że jak, tak jak pozytywna moc. Jest po naszej stronie możemy spodziewać że wszelka moc demoniczna będzie zwyciężona i tego poranka. Nie chcę, abyśmy mogli wejść w to. Tezanie jest syllabus. Jest takie nauczanie, moje nauczanie, jest tylko kilka kopii, budypotów. Chcesz możesz zobaczyć to później? Naucz się, dowiedz się, kim jesteś. Czytaj. Niektórzy czytają i nic z tego nie mają. Bye okay. Niektórzy czytają 95 pieces. Niektórzy przeczytają 95 test Lutra i nic z tego nie otrzymali, nic im to nie dało. Ale ci, którzy mają właściwe podejście, czytali uważnie i żyją w oparciu o nie. I teraz, wy dzisiaj, każdy z was może stać się większym w Bogu. Duch mocy może spocząć nad twoim życiem. I nie będziesz słaby, ale będziesz mocny w Panu i w Jego potężnej mocy. Powstańmy razem. I prośmy Boga. Módlmy się razem. To to prośmy Boga teraz, aby umieszczał w nas ducha mocy. Ducha mocy ducha namaszczenia. Hallelujah! Bądźcie błogosławieni. Bądźcie mocni. W imieniu Pana przyjmujcie teraz moc Bożą, namaszczenie Boże, Boże, odświeżenie. Hallelujah! Chwała Panu. O, chwała. Uwielbiamy Pana. Mi to mocno w swoim wnętrzu. Tak, przyjmij to mocno ze swojego wnętrza. Ucz się tego, co Biblia mówi o Bogu. Pozwól, aby te duchy wypełniały Twoje życie. Jest wiele różnych wcieleń Ducha Bożego. Przyjmuj je. Nie będziesz normalnym człowiekiem. Będziesz chodził na naturalnym wymiarze. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja. Halleluja. Halleluja. Bądźcie błogosławieni w imię Jezusa. Halleluja. Halleluja! Czy kochacie Pana? Amen. F. come up tutaj. W Ulf Ekman, proszę przyjść tutaj. Popatrzcie, jak on idzie po schodach. On nie jest niewolnikiem. Nawet nie chodzi jak niewolnik. On ma ducha mocy nad swoim życiem. Ten budynek jest dowodem tego. I te wielkie inne wspaniałe rzeczy, których on dokonał, to jest to, co Bóg może uczynić. Bóg tego lutherańskiego księdza zmienić go apostoła potężnego Boga. Może stracił koloratkę, ale ma niezły garnitur. Hallelujah! Amen. <śpiewa> Hallelujah!